Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski, czyli Mando jest ze mną Michał Rakowicz. Jerry, witam Ciebie, cześć. Witam panowie, witam wszystkich. I jest z nami Marek Wyszyński, Rychu, Ciebie również, witam Rychu bardzo serdecznie, cześć. Cześć panowie i witam wszystkich słuchających. No i dzisiaj Gwiezdne Wojny. Gwiezdne Wojny komiksowe. Szósty, przedostatni tom Łowców Nagród, czyli serii, którą zawsze bardzo chwaliliśmy i miło do niej wraca, nam się wracało. E, no, tom wyszedł już jakiś czas temu w Polsce, troszeczkę się do niego zbieraliśmy. Niektórzy przeczytali go pewnie z nas ze trzy razy. Ale to w ja? końcu nagrywamy. Szósty tom pod tytułem piekło na Bestin, który składa się z sześciu zeszytów od 29 do 34. I zanim przejdziemy do fabuły, zanim zaczniemy rozkładać ten komiks na części, to Jerry, poproszę Ciebie o streszczenie. Kto tutaj za ten komiks nam odpowiada? I to będzie wyjątkowe, krótkie streszczenie, bo w zasadzie ekipa jest praktycznie biorąc stała, bo Ethan Sachs niezmiennie odpowiada za scenariusz, rysuje Paulo wielany. W zasadzie 5 zeszytów z tego tomu, i mamy jeszcze jednego rysownika, Alessandro Miracolo, który odpowiadał za środkowy zeszyt o numerze 32. I z tego, co tak na szybko ja sobie sprawdziłem, no to on nie ma jakichś większych dokonań gwiezdnowojennych. Coś rysował w Obiłanie, coś rysował w serii o Jodzie. I mamy tutaj kolorystę jednego przez cały album Arif Prianto odpowiada tutaj za kolory. No dobrze. Natomiast jeśli chodzi o wnętrze, no to mamy tak jakby trzy segmenty, które tak naprawdę składają się w jedną całość, czyli trzy zeszytowe piekło na bestin, które zamyka pewien rozdział w życiu Walensa i naszej drużyny, ale otwiera nowy rozdział i tutaj mamy 32 drugi zeszyt, właśnie ten rysowany przez innego twórcę, Zagubieni Tropiciele i Finał tej historii, dwa zeszyty, 33 i 34, na celowniku oddziału Inferno. No i Rychu ogarnie jakoś ten temat. No, w komiksie dzieje się bardzo dużo. Ja mam wrażenie, że wręcz tutaj panuje lekki chaos, chociaż tak jak Mando powiedział, wszystkie te trzy części się bardzo zgrabnie ze sobą łączą. Zaczynając od początku, wow. No, mamy tak naprawdę kontynuację tego, co działo się w poprzednich zeszytach. Tak jak wiemy, no, Valance trafił pod Jarzmo Imperium, w zasadzie konkretnie Wejdera, jako taka jako trochę osobista zabawka, marionetka, wysyłany z takimi bądź innymi misjami, bo wejder szantażował go, tak? miał, na, miał na niego haka. Natomiast no, Tonga i reszta ekipy podążali jakby swoją ścieżką. No oni finalnie przyjęli zlecenia od Szkołatnego Świtu, nie? I zaczęli dla nich pracować. Tak, no i wszystkich ich te, te, zarówno praca Tongi i ekipy, jak i Walansa dla Wejdera doprowadzają do spotkania na Bestin, gdzie pozornie wychodzi o przejęcie no właśnie, zależnie od tego, z której strony się patrzy. O przejęcie ładunku broni, który jest dostarczany dla rebeliantów, a z drugiej strony umożliwienie dostarczenia bodajże zapasów żywności dla, dla tychże. Tak jak mówię, zależności od tego, z której strony barykady patrzymy. No i bardzo szybko dochodzi do spotkania naszych bohaterów. tak Tongi i Walansa. I no i dalej to już jest tak naprawdę rezultat tego, co, co tam się dzieje. No bo bardzo szybko Walans dowiaduje się, że ten szantaż, którym Vader go trzyma w szachu, to tak naprawdę nie ma mocy, bo co się miało stać, to się stało i nie ma już bliskich, których no dwa Nawet nas... w zasadzie, że był oszukiwany, tak, nie? Tak, bo tak, on tak. pracował dla Wejdera, żeby chronić jurę jej męża i Kadilach. A teraz dowiaduje się w końcu, że Kadilach już jest w ogóle w rękach Szkaratnego a baza rebeliantów została zbombardowana i jura i jej mąż i cała reszta rebeliantów nie żyją, co zatajała przed nim porucznik Jajla e, Hayden. Teraz on się o tym dowiaduje dość szybko, w pierwszym zeszycie, no i w drugim robi mega rozpierducha, tak. bo zmienia stronę. De... Znów. Się, jest mega rozpierducha, pojawia się Vader, jakby już w tej, w tej konfrontacji, tak samo jak porucznik, porucznik Hayden. No, tak jak powiedzieliśmy, dochodzi do konfrontacji, która się kończy dla naszych bohaterów tak, a nie inaczej. No, wydaje się, że Valans zginął, ale jednak nie, więc no, nasi bohaterowie uciekają z Bestin i wlatują w pole, w pole asteroidów. Asteroid, jak to się mówi. Bo nie wiem w tym momencie. Tak, tak, tak się właśnie mówi. No i ściga ich oddział Inferno. Ściga ich Pojawia się oddział Inferno, znany z gierczy książek. E, no i tutaj mamy ten pościg, ten środkowy zeszyt to jest pościg i trans. E, Transukusa. E, tak, przy, a w ostatniej części mamy ten. Showdown, tak? Mamy tak naprawdę te konfrontacje pomiędzy oddziałem Inferno a Valancem, lekko zaskakującym bym powiedział, i to są te trzy etapy, tak? Czyli najpierw ta rewelacja i ten bunt Valansa ucieczka i pościg i trans yy, Zukusa? Zukusa i jego wspomnienia, a tak, na koniec ten plan, finał. który ma wyeliminować naszą drużynę. Całkiem niezły plan, no a wszystko to jest przecinane jeszcze początkowo misją IG-88, który wykańcza kolejne syndykaty pracujące dla Szkarłatnego Świtu, a finalnie trafia na, do pałacu klanu Niepokonanych na Koreli, gdzie tak naprawdę no, rozwinęło zlicza się z klanem Niepokonanych. Tak, i to są bodajże ze trzy czy cztery strony z całego albumu, naprawdę, więc, no mówię, dzieje się tutaj od cholery, ale nie licząc tego wątku z IG-88, to mówię, wszystko bardzo zgrabnie jest jednak upakowane w jedną historię, bo to jest taki wątek poboczny. To w ogóle moim zdaniem pod kątem panowania saksa nad wątkami, które on gdzieś na przestrzeni tych już ponad 30 zeszytów buduje, to ja jestem pełen podziwu, bo tutaj ja naprawdę to nie dość, że to się dzieje bardzo dużo, ale tutaj już widać, że mamy stopniowe podprowadzenie bardzo różnych wątków w różne kierunki tak naprawdę. No bo to, że ekipa Tongi i ekipa Valansa się spotkają, no to to już było wiadome na ostatnich kadrach poprzedniego tomu, gdzie widzieliśmy, że po prostu jedni i drudzy dostali zlecenie w to samo miejsce, ale tutaj... Mhm. Y Ile mamy tych właśnie motywów, nie? gdzie z jednej strony mamy Walansa, który się dowiaduje, że był... Manipulowany, co nie zmienia postaci rzeczy, że cały wątek z tej jego relacji z tą imperialną, moim zdaniem, tu jest ciekawie rozegrany. Tak, jest nadal skomplikowany i wcale tak. nie, nie sfinalizowany, i wcale nie, nie stają bohaterowie po przeciwnych stronach brykady, tu nie ma nienawiści. To nadal gdzieś tam tak, się Tak, tak, tak. To jest I to mega właśnie fajne. to mam na myśli, że to jest jakby pierwszy taki element, który ja widzę, że jest gdzieś tam rozbudowywany. Drugi element, element, który mi się też podobał, który niby jest niedużym, a, a też cały czas jest fajnie prowadzony, to są relacje w drużynie Tongi i całej tej ekipy łowców, no bo mamy tutaj tą rywalizację pomiędzy naszym tra trandosianinem, a walancem, którzy się cały czas przekomarzają od pierwszej tak delikatnie rzecz ujmując od pierwszego, od pierwszego tomu, pierwszego tomu nie? mamy tutaj pociągnięty wątek tego naszego gladiatora, który no podejmuje w końcu decyzję o tym, żeby naszą ekipę... I to też jest fajne Super bo to, to jest już podprowadzenie, podejrzewam podfinalne rozstanie się, ale zrób dla mnie coś jeszcze nie, jeszcze jedną rzecz zrób i to będzie pewnie podfinał i pod odejście ta Sulicha do, do swojej ekipy. Tak, tak, i to, to jest super. Kolejny element, to co Rychu mówisz, to niby to nie zajmuje dużej objętości tego albumu, ale cały wątek w ukory. Też mi się bardzo podoba, bo nie dość, że to jest znów fajnie, humorystycznie prowadzone, bo jednak IG-88 no, jest dosyć uroczym zabójcą. To jest dla mnie trochę, trochę liga z moimi ulubieńcami od Afry, czyli stripper Zero i BT-1, to, to oni się naprawdę świetnie by komponowali jako jakiś tam team-up, więc to mi się podobało, ale też wątek wukory uważam, że jest fajnie poprowadzony i naprawdę to jest wszystko bardzo zmyślnie pociągnięte jakby, że my widzimy jakie konsekwencje mają czyny poszczególnych postaci w przeszłości i to co oni też tutaj robią znów w końcówce, różne postaci. Od Walansa, który decyduje się zrobić to, to, co robi poprzez Tongę, która no, postanawia swoją małżonkę też odstawić w pewien sposób, żeby nie, nie ucierpiała potencjalnie w finałowym starciu. To jest wszystko super. No i ja nie wiem, na ile Tyrychu Inferno skład kojarzysz, ale no, ja powiem otwarcie, że się... Słabo. Ja się szeroko uśmiechnąłem, bo aż musiałem sprawdzić, który to był rok, to mm -hmm. było 6 lat temu, kiedy my żeśmy omawiali drugi Battlefront, właśnie oddział Inferno i dla mnie to jest akurat naprawdę super rzecz i przepraszam, że was tu no. zagaduję, no. ale naprawdę to jest to, dlaczego ja, ja tak się najeżam, jak ludzie często gadają, że te współczesne Disneyowskie Star Warsy to nic nie mają do zaoferowania bo właśnie to, jak to uniwersum książkowo-komiksowe nieraz jest fajnie przecinane i jak one jest fajnie rozbudowywane. No tu jeszcze growo, nie? Tak, tak, tu jeszcze growo, no dokładnie, w zasadzie to, to masz rację, no to gro od, od gier to się chyba nawet zaczęło w tym przypadku. To uważam, że to jest super patent i to wydaje mi się, że to też dlatego rychu, że ty nie kojarzysz oddziału Inferno to ty się tak podwójnie mógł zaskoczyć ten finał wątku z Valansem. Ale no naprawdę ja się uśmiechnąłem. Szeroko. Oni się z Battlefronta wzięli, nie? Tak, tak. Tak, tak, tak, tak. Z dwójki, no. Wiesz, zagadamy Rycha i, i znów nie będzie miał nic do dodania, Bidak. To jest, wszystko to, co mówisz, to jest racja, a oprócz tego jeszcze. Panują tu nad akcją, bo tej akcji jest dużo, ale ona jest dobra. I jest to fajnie nie jest, prowadzona, wiesz, nie? Vader, na którego atakują kolejne, kolejni ludzie i Vader jest, znów to Paka nawiąże, Vader jest bosem, który ich rozwala i w zasadzie ziewasz, czytając te strony. Nie, tu jest fajna akcja na początku, tu jest fajna akcja w środku, tu jest bardzo fajny plan na koniec, który naprawdę ma sens i działa i jest dobry. Eee, masz emocje bo już te pierwsze zeszyty gdy Valans się dowiaduje, co się stało to czuć emocje, gdy walans jest tym takim mordercą slasherowym wręcz gdy wyrasta za nimi i oni mówią, musimy mu dać się wyżyć nie? i w pewnym momencie oni już, o kurczę przypomnij mi, żebym nigdy mu nie, nie zaszła za, za, za, za pięty nie? tu są emocje potem właśnie ten wątek z Hayden, który jest naprawdę dobrze rozgrywany a wcale się tego nie spodziewałem, bo ja to był jakiś nie. tam pocałunek jakaś miłosna scena, jakaś pierdoła a tu się okazuje, że to coś głębszego jest, nie? No i finalnie decyzja Walansa i to, jak to jest pokazane, jak ta retrospekcja zanika, no to kurde, naprawdę e, za serducho łapie, nie? Także panuje nad akcją, panuje nad humorem, bo ten humor jest e, cały czas. Może to jest podobny poziom, ale jest dobry, ja się uśmiechałem. Panuje nad dialogami, nad, nad żonglowaniem tym, jak jedna ekipa mówi i się wymienia i to w zasadzie przez cały komiks, bo na początku mamy te bliźniacze ekipy Tongi i Walansa po stronie Imperium, potem jak Inferno, o nich się wypowiada, jacy to są, jaka to jest drużyna, jak trzeba ich podejść, nie? a my widzimy, jak oni działają i znamy ich nie od dziś. Nie? E, panują tu nad wszystkim, w tym całym chaosie. To jest bardzo fajny wątek. To mi się bardzo podobało, jak, tak, jak faktycznie tak metodycznie analizują ta drużyna, za chwilę później mamy przed jakby no skok do takiej kolejnej pyskówki, która tam się dzieje w tej ekipie i kolejnego szarpania się. To jest, to jest bardzo fajnie zrobione. Nie? więc Tu jest zadziwiająco mało humoru, jak na Łowców, ale nawet, nawet no tu jest się trochę udaje... Tych dramatycznych scen, tak, nie? No to jest dużo bardziej tak dramatyczny komiks. I tak jest, ja się kilka razy uśmiechnąłem. Nie? Tak, mówię, jest, natomiast no jest go zauważalnie mniej, a natomiast jak jest, to jest, to jest dobre. No scenariuszowo ale tutaj nic mądrego nie powiem. No scenariuszowo to cały czas. To cały czas jest mocne, to cały czas jest, jest tak mocne, jak były poprzednie zeszyty yy, i tu absolutnie nie można nie można nic innego powiedzieć, moim zdaniem. No i wiesz, i naprawdę jest dobre powciskanie tylu rzeczy w jeden komiks, nie no pojawiać się oddział inferno, pojawiać się zeszyt z retrospekcją Zukusa, który jest osobną historią, jest która też. ma związek z z bieżącymi wydarzeniami jest super historią, nie? Pojawiają się te przecięcia z, z droidem i właśnie finał Klanu Niepokonanych i Wukora, które też jest super. Te wszystkie podprowadzenia pod ostatni tom. No kurde, no naprawdę ja czytając ten komiks i kończąc go czytać, byłem pod dużym wrażeniem, jak to jest dobry komiks. No, ja się, ja się tutaj zgadzam, a nawiążę do tego, co um, albo usłyszycie, albo usłyszeliście przy okazji misji o X, gdzie mój młody narzekał na tamtą książkę, to jak zobaczył, że siadam z komiksem do nagrywania do łowców, to mi tylko powiedział: Ej, czemu nagrywacie o łowcach bez mnie? Mówi: To jest moja ulubiona seria. Ja chcę, ja chcę o niej gadać. No, no. <laughs> także, także tak, to, to tylko. No to nagraj z nimi. To, to, to może będzie To, to tylko pokazuje, że, że to, to jest seria, która po prostu dobrze działa. Nie? I, I naprawdę, ja jestem mega zachęcony do tego ostatniego tomu i przyznam, że jestem trochę niepocieszony, że nie wiem, z Wejderem jeszcze chyba przez cztery tomy się będziemy męczyć, a y, Łowcy i Afra już finały w zasadzie mają na horyzoncie, nie? Ale przynajmniej jestem spokojny, że te finały będą dobre. A to też prawda, no. Bo na pewno będą dobre, tego nie zepsuję. a, a upaka będzie ten, stabilnie. E, mnie tego rozbawiło znów, jak, jak ten walans bidny szybko tę twarz traci, bo przecież on przyjeżdża, <głos> przylatuje normalnie odnowiony, nie? I tam w zasadzie z kadru na kadr znów jest Terminatorem, nie? No ale w tym chaosie jest oczywiste, chociaż to tylko jemu się przydarza, tylko on ma mordę zdzieraną co komiks. No, ale ta stylówka zobowiązuje w tym przypadku, jak widać. Mhm. Dobra. Ja nie wiem, co tu, jeszcze, co tu jeszcze dodać tak naprawdę. No wizualnie no. jeszcze i sumo, i, sumo, i zakończyć, bo to, to jest naprawdę dobra, fajna, mocna rzecz, która nie jest samodzielna, bo tego nie, że to też jest jasne, żeby było jasne, to nie jest autonomiczny komiks. Te serie czytajmy od początku, szczególnie że w tym przypadku naprawdę warto i, i, i podejrzewam, że będzie tak do końca. Natomiast wizualnie, no to jest standardowe, bo to ten sam rysownik, ale powiem wam, że mega mi się podobały te retrospekcje rysowane, przez nowego rysownika. Ja w ogóle nie zwróciłem uwagi, czy te jego przebitki na teraźniejszość, no bo skoro on rysował cały zeszyt, no to przebitki na teraźniejszość też, czy one się różnią. W ogóle mi to, mnie to nie uderzyło, więc musiał rysować dość podobnie, ale retrospekcje były bardzo fajnie narysowane. Z, wiecie, no zupełnie inaczej, inna planeta, e, młodość Zukusa, e, jeszcze bez tego kostiumu, bo na tej swojej planecie on mógł tym oddychać. Ta planeta, ja, to, to aż tak nie siedzę w lor, gwieznowojennym, ona tam miała jakiś gaz czy coś, dlatego w tej masce chodzi i to wszystko w tych barwach takich fajnych, naprawdę bardzo ładnie narysowany ten środkowy zeszyt. Znaczy, tak. ja, ja uważam, że nie dość, że ten środkowy zeszyt jest super, no to w ogóle Wilanelli super czuje klimat łowców nagród, mam wrażenie, bo to, co Ty, Mando, nawet na początku powiedziałaś czy Rychu, nie wiem, który z Was na to zwraca uwagę, że tej akcji tutaj od samego początku jest bardzo dużo, ale jako ona jest jest super rysowana, nieważne czy nie wiem, walczą no. pojazdami, czy jest walka wręcz, czy są jakieś sceny bardziej statyczne, tu wszystko widać, mamy naprawdę kilka bardzo fajnych kadrów, bo nie wiem, jak mamy wejście Wejdera albo wejście Inferno Squad na, na planszę, to naprawdę też to są takie kadry, które robią wrażenie. Także, no, moim zdaniem, to A nawet super przerwę ci, to wejście Wejdera jest dobrze rozegrane, super bo wiesz, jest. jak pojawił się na planecie Wejder, to ja mówię: O, kurde, nie. No, to teraz to skopią, nie? No, bo, bo, bo podejrzewałem coś, co się wydarzy, a to jest dobrze rozegrane. Ten, ten walans w tej furii cały czas, już tymi wręcz błyskawicami strzelający, Vader z nim walczący, ta krótka wymiana ten i, i właśnie decyzja Hayden, nie? I to wszystko fabularnie fajnie gra. Nie, nie mam w ogóle poczucia, że wiesz, przyjechał Koks, który zaraz zmiażdży wszystkich i wszystko, a jeszcze on wysyła te bombowce przecież i wcale nie wygraliście, nie? Wcale nie uratowaliście i jeszcze bombarduje swoich, nie? Kurde, no, no pod każdym względem ten komik jest dla mnie, dla mnie mega. No, no, to ja w zasadzie nic nie dodam. Torychu podsumowuj, bo to naprawdę cię zagadaliśmy w tym podcaście. Yy... No chyba, że chcesz coś o rysunkach <laughs> jeszcze. Ale ja tu w zasadzie nie mam nic do dodania i tak jak mówię, mam wrażenie, że te nasze podcasty, zwłaszcza o Łowcach i Afrze, są po prostu nudne, bo my się nad nimi rozpływamy przez te 20-30 minut, podobają nam się rysunki, podoba nam się fabuła, podobają nam się bohaterowie i na końcu mówimy brać, czytać, kupować i tyle. I mnie jest tylko smutno, że to się zaraz skończy. Zarówno Afra, jak no. i Łowcy w zasadzie są już na, na ostatniej prostej. Afra siódma już jest, w momencie, w którym nagrywamy ona już jest, łowców chyba jeszcze nie ma, mówię, u nas na polskim rynku. I, i, I to jest mój największy problem, bo nic mi się tak nie podoba, jeśli idzie o komiksowe Gwiezdne Wojny, czy w ogóle chyba Gwiezdne Wojny w tym momencie, jak te dwie rzeczy. I, i naprawdę jest, jest super, bo niby prościutka historia, niby kurczę, tak naprawdę Expendables w świecie Gwiezdnych Wojen, ale i emocje i humor no wizualia tak jak powiedzieliśmy, są, są super. No tragiczny bohater, jakim jest Walans, bo ta końcówka nawet tutaj, którą, z którą mamy do czynienia jest, jest, no jest, jest, smutna. Mega jest ciężka. Jest jest no. jest naprawdę, jest naprawdę ciężka i, i przygnębiająca, bo nie ma w tym momencie chyba w jednych wojnach bohatera, który dostałby bardziej w dupę od, od życia. Nie? Przynajmniej na tyle, na ile kojarzę to co, to, co mam okazję czytać. I zobaczymy, jak to się skończy. No wiadomo, że jak coś działa, to Disney tego nie ubije, ale no szkoda, szkoda, szkoda mi tego, że to się kończy, szkoda mi walansa no i chciałbym tego mieć te, chciałbym tego mieć więcej, więc, więc mówię no to mogę, na to sobie mogę pana rzekać, że, że to mi zaraz zabiorą szkoda, ale z drugiej strony bardzo dobrze, no, no dostaliśmy lepiej fantastycznego Wejdera, dostaliśmy drugiego fantastycznego Wejdera i dostaliśmy trzeciego Wejdera dostajemy całkiem niezłe Star Warsy, ale są ciągnięte, ciągnięte i gdzieś tam w końcówce tych wątków pomiędzy epizodami, no jednak już czuć zazwyczaj zmęczenie, nie? Także szkoda, ja się zgadzam. Cholernie szkoda, że to się kończy, ale dobrze, że to się kończy i wydaje mi się, że powinno się wyraźnie podkreślać, że to jest naprawdę scenariuszowo dobra rzecz. To są dobrze rozpisane historie bohaterów na, na dłuższą serię siedmiotomową, bo wszyscy podkreślają od początku, że to są tacy niezniszczalni. Nie? Na samym początku to się tak mówiło. Rozwałka, rozpierducha, strzelają, wysadzają, fajnie się to ogląda. No bo są zeszyty czy albumy, które są absolutnie tylko tym. I te też strasznie chwali no, my, no, my, tak, to, tak, takie tak, były. ja się zgadzam. Na początku to tak w ogóle wyglądało, nie? I my się przy tym bawiliśmy dobrze, bo lubimy takie kino, wychowaliśmy się na takim kinie i to była frajda, ale na tym etapie, na etapie szóstego tomu, wydaje mi się, że warto podkreślać, że... Tu są też naprawdę dobrze napisani do końca bohaterowie, dramatyczni, bardzo dramatyczni i jest naprawdę dobrze są dobrze wyważone emocje, żeby to też było jasne, że to nie są tylko wybuchy, strzelanki i grupa koksów, która robi rozpierduchę. No, to jest komiks, z którym jest autentycznie smutno. Są momenty, gdzie mi jest po prostu smutno i żal mi jest. Nie wszystkich bohaterów, no, ale tak jak już mówiłem, konkretnie Walansa i. Jeszcze tego w Star Warsach, zwłaszcza tych, które przerabiamy teraz, nie miałem. No jeszcze poczekaj, jak się skończy wątek Tongi i jej żony, to możliwe, że ci jeszcze też będzie bardzo smutno. Tego się obawiam. Znaczy ja w ogóle uważam i, i tak jak o tym rozmawiamy, to po prostu to też jest widoczne w awsze, że procentuje w tych komiksach to, jak jest pisana cała ta ekipa i, i to, co mówicie, że te, przez to, że te relacje są mądrze i dobrze pisane, że mamy mieszankę humoru i smutku regularnie, bo wszystkie te postacie dostają potyłku. a z drugiej strony, że i w Awsze i w Łowcach mamy na swój sposób dysfunkcyjną rodzinę, która z jednej strony no, się nie znosi i się leją po mordach i, i jedni się będą lać jak w Łowcach po mordach, a w awsze będą się zdradzać co i już i, i, i po prostu próbować się okraść, ale z z drugiej strony no oni cały czas potrafią wyciągnąć rękę do siebie, kiedy to jest potrzebne i to powoduje, że jak mamy te sceny, które mają na nas zadziałać w określony sposób, to one działają. To co mówicie, czy, czy wątek Walansa czy nawet jak widzimy właśnie, jak jest ta scena tutaj w tym środkowym zeszycie, gdzie nasz ZUKUS odlatuje, to ja też miałem poczucie, że cała mhm. ta ekipa to, to nie jest tylko jakby przestraszona tym, że nie wiem nagle ich dorwą po prostu, bo nawigatora stracili, tylko ja widziałem, że też ZUKUS jest właśnie takim członkiem załogi, o którego Tonga i spółka się martwi, nie? Że, że, że coś się stało i że nie będą w stanie mu pomóc. I, I to jest tak dobre właśnie w y, Łowcach Nagród i, i tak dobrze no się w sprawdza. W pewnym momencie ta przywódczyni oddziału Inferno mówi zdziwiona. Myślałam, że będę musiała kogoś zabić zanim podejmiesz tę decyzję, e a Walans podejmuje, no bo to już, jest, e to już są inne relacje. Mhm, dokładnie mhm. tak. A, a jeszcze ona ma akurat na musce wiadomo kogo, nie? więc to jest w ogóle su, super, super patent. Kolesia, nie? z którym chcą się od sześciu tomów pozabijać. Nie? No i ja wiem, że to jest banał, bo to, to jest oczywiste, ale to, że mamy bohaterów, których nie znamy finału, no to czekamy na ten finał. nie? Bo my się możemy jarać drogą Luka, która jest całkiem nieźle napisana. Możemy się jarać drogą Lando, która jest bardzo dobrze napisana, ale to jest tylko droga do punktu, który znamy. nie? A tutaj jednak, okej, okay, wiem, że Bosk tam... Chociaż nie, nie wiemy, gdzie on będzie. W sumie jego też nie wiemy. Wiemy, gdzie ta Sulich będzie, ale to nadal jest dobrze poprowadzone, bo chociaż on jest takim żartownisiem, cały czas chce tylko zabijać, to i tak się z nim związaliśmy. Nie? I to, że on teraz odchodzi tam, gdzie ma odejść i w sumie no, wiedzieliśmy, że tam odejdzie, to i tak jest i, ta, i tak są pewne emocje. no Wiemy, że on nie zginie, o pozostałych tego już nie wiemy. Nie, Co się nie zginie wydarzy? tutaj. Czy zginą? No, czy zginą pozostali, czy, czy jeszcze jakiś gorszy los ich czeka, może dużo gorszy ich czekać. Eee, no, o, tyle, tyle. No, ale jak to w takich historiach, ja raczej przewiduję, no, że nie, nie wszystkim dany będzie happy end. Nie? Często taka, wiecie, nawet może mniej z bardziej parszywa dwunastka, tak na to patrzę, a parszywa dwunastka z reguły kończyła się średnio dobrze dla... Źle dla części albo wręcz większości bohaterów, w zależności od tego, którą historię y, mieliśmy akurat na tapecie. I ja bardziej spodziewam się niestety niestety tego. Ci, którzy się wyrwą wyrwali, no to dobrze, zginą kiedy indziej, natomiast y, ci, którzy zostali, ja im niestety jeszcze no niestety, smutny koniec. bo zaboli, ale bardzo dobrze, bo to będzie bardzo dobry finał dla tej Tak, opowieści. tak, jak mówię, skoń skończone to będzie w najlepszym możliwym momencie, uważam. Oj, żebyśmy nie odszczekali. no, no. No. <grym> ale nie, nie. no, Zobaczymy, nie ma co się rozwodzić, bo też łowcy przecież nam wjadą zaraz też z grubaśnym tomem, tak jak Afra i będziemy mogli o tym pogadać, mam nadzieję, w niedalekiej przyszłości. Tak jest. Dobra, to miło było czasami porozmawiać w tak pozytywny sposób o Gwiezdnych Wojnach. Dziękuję Wam bardzo, Panowie, za tę rozmowę. Dzięki. Dzięki. I do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć, cześć.